Ewangelia świętego Mateusza, rozdział dziewiąty. Tedy wstąpiwszy w łódź, przewiózł się i przyszedł do miasta swego. A oto przynieśli mu powietrzem ruszonego na łożu leżącego, a widząc Jezus wiarę ich, rzekł powietrzem ruszonemu. Ufaj, Synu, odpuszczone są tobie grzechy Twoje. A oto niektórzy z nauczonych w Piśmie mówili sami w sobie, ten bluźni. A widząc Jezus myśli ich, Rzekł: Przedrze wymyślicie złe rzeczy w sercach waszych, albowiem cóż łatwiej, rzec? Odpuszczone są tobie grzechy? Czyli, rzec, wstań, a chodź. Ale abyście wiedzieli, iż ma moc syn człowieczy na ziemi odpuszczać grzechy, tedy rzekł powietrzem ruszonemu: Wstawszy, weźmij łoże twoje, a idź do domu twego. Tedy wstawszy poszedł do domu swego, co ujrzawszy lud dziwował się i chwalił Boga, który dał taką moc ludziom. A odchodząc stamtąd Jezus ujrzał człowieka siedzącego na tle, którego zwano Mateusz i rzekł mu, pójdź za mną. Tedy wstawszy szedł za nim. I stało się, gdy Jezus siedział za stołem w domu Jego, że oto wiele celników i grzeszników przyszedłszy usiedli z Jezusem i z uczniami Jego. Co widząc faryzeuszowie, rzekli uczniom Jego, Przegrze z celnikami i grzesznikami je, nauczyciel wasz. A Jezus, usłyszawszy to, rzekł im. Nie potrzebując zdrowi lekarza, ale ci, co się źle mają. Owszem, idźcie, a nauczcie się, co to jest. Miłosierdzia chcę, a nie ofiary, bo nie przyszedł wzywać sprawiedliwych, ale grzesznych do pokuty. Wtedy przyszli do niego uczniowie Janowi, mówiąc, Przecz my i faryzeuszowie często pościmy, a uczniowie twoi nie poszczą. I rzekł im Jezus. I zali się mogą synowie łożnicy małżeńskiej smęcić, póki z nimi jest oblubieniec? Ale przyjdą dni, gdy od nich będzie oblubieniec odjęty, a tedy pościć będą. A żaden nie wprawuje łaty sukna nowego w szatę wiotką, albowiem ono załatanie ujmuje nieco od szaty i stawa się gorsze rozdarcie ani leją wina młodego w stare statki, bo inaczej pukają się statki, a wino wycieka i statki się psują. Ale młode wino leją w nowe statki i oboje bywają zachowane. To gdy on do nich mówił, oto niektóry przełożony burznicy przyszedłszy pokłonił mu się mówiąc Córka moja dopiero skonała, ale pójdź, a włóż na nią rękę twoje, a ożyje." Wtedy wstawszy Jezus szedł za nim i uczniowie Jego. A oto niewiasta, która płynienie krwi od dwunastu lat cierpiała, przystąpiwszy z tyłu dotknęła się podołka szaty Jego, bo rzekła sama w sobie, jeśli się tylko dotknę szaty Jego, będę uzdrowiona. Ale Jezus obróciwszy się i ujrzawszy ją, rzekł, ufaj, córko, Wiara twoja ciebie uzdrowiła i uzdrowiona była niewiasta od onej godziny. A gdy przyszedł Jezus w dom przełożonego i ujrzał piszczki i lud zgiełk czyniący, rzekł im, ustąpcie, albowiem dzieweczka nie umarła, ale śpi i naśmiewali się z niego. Ale gdy wygnany był on lud, wszedłszy ujął ją za rękę jej i wstała. Dzieweczka. I rozeszła się ta wieść po wszystkiej ziemi, a gdy Jezus odchodził stamtąd, szli za nim dwaj ślepi, wołając i mówiąc, Synu Dawidowy, zmiłuj się nad nami. A gdy On wszedł do domu, przyszli do Niego ślepi i rzekł im Jezus, wierzyciesz, iż to mogę uczynić? Rzekli Mu, owszem, Panie tedy się dotknął oczu ich, mówiąc, według wiary waszej niechaj się wam stanie. I otworzyły się oczy ich i przygroził im zrodze Jezus, mówiąc, patrzcież, aby nikt o tem nie wiedział. Lecz oni wyszedłszy rozsławili go po wszystkiej onej ziemi. A gdy oni wychodzili, oto przywiedli mu człowieka niemego, opętanego od diabła. A gdy był wygnany on diabeł, przemówił niemy i dziwował się lud, mówiąc Nigdy się taka rzecz nie pokazała w Izraelu. Ale faryzeuszowie mówili Przez książęcia diabelskiego wygania diabły. I obchodził Jezus wszystkie miasta i miasteczka, nauczając w burznicach ich i każąc Ewangelią Królestwa, a uzdrawiając wszelką chorobę i wszelką niemoc między ludem. A widząc on lud, użalił się go, iż był strudzony i rozproszony jako owce nie mające pasterza. I rzekł uczniom swoim: Żniwoć wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście tedy Pana żniwa, aby wypchnął robotniki na żniwo swoje.